Odcinek ósmy Państwo moskiewskie zostało teraz podzielone na dwie części Opryczninę i Ziemszcinę. W skład Opryczniny zarządzanej przez cara weszły liczne miasta wraz z powiatami, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. Morzajsk, Wiaźma, Suzdal, Kozielsk, Galicz, Ustjuk Wielki, Kargopol, Stara Russa, Wołogda i wiele, wiele innych. Znalazła się tu również część Moskwy oraz stale powiększana dzielnica północna, pod koniec istnienia opryczniny obejmujące prawie wszystkie ziemie leżące na północ od 58. równoleżnika. Ci, których majątki znajdowały się na terenach bezpośrednio podległych carowi, zostali wywłaszczeni, a następnie otrzymali rekompensatę w innej części kraju. Postąpiono więc z nimi tak, jak przed pięcioma laty z braćmi Adaszewami. Być może przyjęte wówczas rozwiązanie stało się wzorem dla obecnego. Duma bojarska miała sprawować pieczę nad bieżącą działalnością administracyjną państwa. Było to chyba jedyne, a jak wkrótce okazało się, pozorne ustępstwo na rzecz bojarów. Gdyby ktokolwiek miał złudzenia co do rzeczywistych zamiarów cara, musiał ją porzucić po następnym zarządzeniu monarchy nakładającym na ziemszcinę ogromny podatek w wysokości 100 tysięcy rubli. Wprowadzenie opryczniny nie było zapewne samodzielnym pomysłem cara. Pomysłodawców doszukiwano się w młodych ulubieńcach monarchy, a zwłaszcza często powtarzano imię Aleksego Basmanowa, przez którego, jak wiemy, stracił życie Dymitr Owczynin-Oboleński. Bez względu jednak na to, kto był rzeczywistym twórcą radykalnych przemian w państwie, nie ulegało wątpliwości, że plan ten nie powstał z dnia na dzień, lecz dojrzewał powoli, poczynając od chwili otwartego konfliktu, jaki miał miejsce w czasie choroby cara. Grunt przygotowywano stopniowo, eliminując najpierw najbardziej niebezpiecznych przywódców opozycji możnowładczej, a następnie usuwając poza stolicę czołowych odtwórców głównych ról w wybranej radzie. Iwan umiejętnie zaskoczył swoich przeciwników, Uprzednio uśpiwszy ich czujność łagodnym postępowaniem z bojarami spiskującymi za jego plecami z Zygmuntem Augustem Teraz jednak, po powrocie do Moskwy, nie zamierzał kontynuować polityki, ugody i kompromisu Przerażeni dworzanie z niepokojem patrzyli na kolejne ofiary wyszarpywane z ich szeregów Wydawało się, że car zatracił wszelką miarę Prawdę powiedziawszy, każdy mógł spodziewać się więzienia, tortur i śmierci z ręki kata. Podejrzliwie patrzono na niedawnych przyjaciół, którzy w obawie o własne życie mogli znaleźć się wśród coraz liczniejszej rzeszy donosicieli. Pierwsze ciosy spadły na przyjaciół i stronników pretendenta do tronu moskiewskiego. Stracono wraz z synem Piotrem, księcia Aleksandra Gorbatego, który w 1553 roku opowiedział się za Włodzimierzem Starickim. Śmierć poniósł szwagier Aleksandra, okolniczy Piotr Gołowin. Zginęli książęta Iwan Suchowo-Kaszin oraz Dymitr Szewyrew. Do włożenia szat zakonnych zmuszono księcia Iwana Kurakina oraz księcia Dymitra Niemego, byli oni nie tylko związani ze sobą pokrewieństwem, ale łączyła ich także służba na dworze Włodzimierza Starickiego i prawdopodobnie opowiedzenie się za nim w czasie konfliktu z roku 53. Próby ucieczki nie były już karane honorowym zesłaniem do miejscowości oddalonych od Moskwy, czy przymusowym zamknięciem w klasztorze, lecz śmiercią. Stosowano przy tym zbiorową odpowiedzialność całego rodu. W marcu w 1965 roku usiłowali zbiec na litwę bracia książęta Piotr i Jerzy Goreńscy Oboleńscy. Ucieczka udała się tylko Jerzemu, natomiast Piotra schwytano i zamordowano. Nie dość na tym. Niejako przy okazji stracono ich kuzynów braci Nikitę i Andrzeja Czarnych Oboleńskich. Na pocie poniosło śmierć kilkudziesięciu członków rodziny Rostowskich. Książęta Jarosławscy znaleźli się na zesłaniu. Jak się jednak okazało, dla wielu z nich oznaczało to tylko odroczenie egzekucji. Najczęściej spotykanymi miejscami zesłania były Kazań oraz znajdujące się w jego sąsiedztwie Swiżajsk i Czebokasry. Miasta te leżały w odległości około tysiąca kilometrów od Moskwy w środkowym biegu Wołgi. Zesłani tutaj tracili nadzieję na ucieczkę na zachód. I pozbawieni przyjaciół z rezygnacją oczekiwali kolejnego rozkazu monarchy, który miał zadecydować o ich dalszym losie. Car nie tylko przesuwał ich jak pionki na szachownicy, ale również pozbawiał majątków w centralnych i zachodnich regionach kraju, nadając zamian dobra w pobliżu miejsca zesłania. O rozmiarach represji świadczyć mogą ostatnie z pewnością jeszcze niepełne obliczenia liczby zesłanych. Profesor Zimin w swojej książce o opryczynie Iwana Groźnego wymienia 134 osoby. Na pierwszy rzut oka nie jest to może liczba zbyt wielka. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu wyłącznie o członków wielkich rodów książęcych i możnowładców rosyjskich. Znajdziemy wśród nich nazwiska Rostowskich, Romodanowskich, Gagarinów, Szerymietiewów, Zasiekinych i wielu, wielu innych. Świadkowie tych wydarzeń, inflancy kondotierzy Johann Taube i Elert Kruse, pozostawili wstrząsający opis dokonywanych przesiedleń. Musieli ruszyć w drogę zimową porą przez głęboki śnieg. Jeśli ktokolwiek z mieszczan w miastach lub chłopów we wsiach udzielił chorym schronienia, choćby na godzinę jedną zabijano go bez litości. Zmarłych nie wolno było grzebać w ziemi, lecz ich ciała pozostawiano jako zdobycz dla ptaków, psów i dzikich zwierząt. Ci sami autorzy określali liczbę przesiedlonych na przeszło 11 tysięcy ludzi. Chodziło tylko o tych, którzy zostali wyrzuceni ze swych majątków w trakcie zimy przełomu lat 1565 na 66, a inni przesiedleni wcześniej czy usunięci później – Represje zniszczyły stary dwór, nieodwołalnie podporządkowywały rody bojarskie woli i rozkazom monarchy moskiewskiego, przeobraziły kraj, posiały strach i niepewność dnia jutrzejszego. Program likwidacji dawnych porządków wykonywany był systematycznie, a car uwalniał się od dawnych, aktualnych czy tylko potencjalnych przeciwników z pedanterią budzącą powszechne przerażenie. Na miejsce zniszczonej struktury, odwiecznych i trwałych wydawałoby się porządków, wprowadzono nowe z równą szybkością, z jaką likwidowane były stare. Car rzadko przebywał teraz na moskiewskim Kremlu. Przeniósł się do swobody aleksandrowskiej, skąd niejednokrotnie wyjeżdżał do swych oprycznych posiadłości. Na wyprawy wojenne przeciw Litwie i Tatarom posyłano wprawdzie jeszcze dawnych dowódców, jednak na wszelki wypadek do pomocy Dodawano im ludzi z oprycznego dworu cara. Ich głównym zadaniem było śledzenie poczynań doświadczonych wojewodów i donoszenie o nich monarsze. Uzyskane tą drogą wiadomości czasem rzeczywiście pozwalały wkroczyć w porę w odżywające stale spory o pierwszeństwo w dowodzeniu. Przeważnie jednak były wyrazem osobistych zatargów między oddanymi Iwanowi IV donosicielami a bojarami, którzy jeszcze nie stracili zaufania carskiego. Książę Włodzimierz Staricki pozbawiony został większości swoich zwolenników. Monarsze to nie wystarczało. Dążył do całkowitego unicestwienia najgroźniejszego przeciwnika. Atak nastąpił w styczniu 1966 roku. Prawdopodobnie biorąc odwet za bezczynność księcia okazaną w czasie najazdu Hana Krymskiego, devlet Gireja na państwo moskiewskie, Iwan IV zabrał Włodzimierzowi rodową Staricę, a dał mu za nią Dymitrow. W ślad za tym poszły dalsze zmiany – za Aleksin Borowsk, za Wereję i Dobra Podmoskiewskie, z i starodób. W ten sposób książę nie tylko został pozbawiony majątków rodowych, lecz i poważnie osłabiony, bowiem nowo otrzymane ziemie znajdowały się w różnych zakątkach kraju, gdy poprzednio stanowiły dość jednolity kompleks majątkowy. Włodzimierz Staricki już kilkakrotnie składał przysięgę na wierność carowi jego synom. Nigdy nie czynił tego dobrowolnie, zawsze ustępować musiał przed przemocą. Wyrzekał się kolejno wszystkiego, nawet pozorów wolności, przysięgając książąc z ich dobrami dziedzicznymi, bojarów, diaków, dzieci bojarskich oraz jakichkolwiek ludzi syna Twego przyjmował nie będę. Gdyby zaś bojarzy, diacy wasi, czy też inni ludzie ubliżyli mi przy tobie, carze Iwanie, w jakikolwiek sposób, nie wolno mi za to szukać zemsty. Bez bojarów syna twego, których wymieniono w rocie przysięgi, w żadnych sprawach decydował nie będę. Książę został nawet zobowiązany do donoszenia na własną matkę. O tym także mówiły słowa przysięgi. Jeśli matka moja, księżna Eufrozyna, będzie próbowała wykorzystać mnie przeciw Twemu synowi, carewiczowi Iwanowi lub przeciw jego matce, nie powinienem matki swej słuchać i przekazać wszystko, co mówiła synowi, Twemu carewiczowi Iwanowi i jego matce wiernie, nie ukrywając niczego. Jeśli zaś dowiem się, że moja matka nic mi nie mówiąc spiskować zacznie przeciw carewiczowi Iwanowi, jego matce, jego bojarom i diakom w wymienionym wrocie przysięgi, winienem poinformować o tym syna Twego i jego matkę. Gdy zaś powoła Bóg do siebie syna Twego carewicza Iwana i żadne inne dzieci Twoje nie ostaną się na tym świecie, winienem się całkowicie podporządkować carycy Twej, wielkiej księżnej Anastazji, zgodnie z tą przysięgą złożoną przeze mnie na krzyż święty. Działo się to jeszcze w roku pięćdziesiątym czwartym. Później ambitna eufrozyna została zmuszona do wstąpienia do klasztoru. Osaczony Włodzimierz Staricki usiłował podobnie jak inni szukać ratunku w porozumieniu z Ygmundem Augustem. Przygotowania do ucieczki wyszły jednak na jaw. W styczniu 69 roku księcia wraz z żoną i synami otruto na dworze carskim w czasie uczty wydanej przez Iwana IV. Jakakolwiek próba obrony była niemożliwa. Przez ostatnie 15 lat swego życia książę Staricki mógł utrzymywać w Moskwie tylko 108 dworzan. Zapewne wielu z nich w obawie o całość własnych głów i tak nie stanęłoby w obronie człowieka, który przegrał walkę jeszcze przed ostatnim rozstrzygającym starciem. Nie Staricki był groźny, ale samo jego istnienie. Cara dręczyła świadomość egzystencji człowieka, który mógł, już raz próbował, zgłosić pretensje do tronu. Likwidacja ostatniego z udzielnych książąt ruskich nie zamykała sprawy opozycji, która znalazła teraz oparcie dla siebie w mieście o wciąż żywych tradycjach politycznej samodzielności, Nowogrodzie Wielkim. Latem 69 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy w dalekim Lublinie budowano Unię Korony z Wielkim Księstwem Litewskim, której ostrzenie dwuznacznie kierowało się na wschód, Czar Moskiewski wydał rozkaz dokonania kolejnej akcji pacyfikacyjnej, nie tylko niszczącej gniazdo przeciwników politycznych, ale także rujnującej i osłabiającej kraj oraz odwlekającej zakończenie procesu tworzenia spójnego organizmu państwowego. Do donosów stale zachęcano. Nic też dziwnego, że w najbliższym otoczeniu monarchy donosicieli nigdy nie brakło. Z denuncjacji gwałtów i zbrodni kamuflowanych racją stanu Iwan IV uczynił obowiązujące zasady politycznego działania. Kiedy tylko zachodziła potrzeba, zawsze znajdowała się osoba usłużnie informująca o zdradzie czy spisku przygotowywanym wspólnie z Litwą lub Polską poza plecami władcy. Teraz stało się podobnie. Na dworze moskiewskim pojawił się nikomu nieznany Piotr, rodem z Wołynia, który doniósł, że Nowogrodzianie postanowili poddać się królowi polskiemu, a nawet, że sporządzili już odpowiedni akt na piśmie podpisany m.in. przez arcybiskupa nowogrodzkiego Pimena. Akt ten ukryli za ołtarzem Bogu Rodzicy w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie. Cała sprawa na milę pachniała prowokacją. Było oczywiste, że każdy nawet najmniej doświadczony w przygotowywaniu w spisku człowiek Starałby się jak najszybciej pozbyć kompromitujących go materiałów, a odpowiednie akty hołdownicze przekazać właściwemu adresatowi, nie trzymając ich przez dłuższy czas w miejscu, do którego wielu, praktycznie rzecz biorąc każdy duchowny, miało swobodny dostęp. Iwan przecież sam stwarzał preteksty, nie bawił się w ich szukanie. Otrzymana wiadomość wystarczała mu całkowicie, mógł rozpocząć działanie. Na wszelki wypadek, by cała akcja nie spaliła przedwcześnie na panewce, wysłał do Nowogrodu wraz z donosicielem jednego ze swych zaufanych ludzi. W Większej liczbie świadków trudno byłoby zamknąć usta, a z drugiej strony być może nawet najlepsze środki służące wyrobieniu spostrzegawczości nie zapewniłyby dostatecznych warunków do dostrzeżenia ukrytego rzekomo dokumentu. Misja została spełniona, a dowód zdrady Nowogrodzian dostarczono Carowi. W grudniu 1959 roku Car wyruszył ze swobody aleksandrowskiej na wyprawę przeciw buntownikom. Po drodze uderzył na twer, pustosząc miasto i wyżynając jego mieszkańców. Ostatnio wysunięto hipotezę, że zniszczenie tweru spowodowane było chęcią likwidacji spisku, który miał wynieść na tron rzekomo istniejącego starszego brata Iwana IV. Jerzego, Georgija, syna Wasyla III i jego pierwszej żony, Salomonidy. Czy tak było rzeczywiście? Zaciętość, z jaką Iwan IV pacyfikował twer, byłaby jedną z poszlak uprawdopodobniających to twierdzenie. Zachował się także zapis kronikarski, niestety tylko jeden, informujący, że właśnie w twerze Jerzy został wreszcie po wielu latach bezskutecznej pogoni dopadnięty i zabity. Po przyszła kolej na Nowogród. Nie czekano długo na cara. Nadciągnął 6 stycznia 70 roku, a z nim syn jego gospodarski, pobożny carewicz, książę Iwan Iwanowicz i z nim gospodarem ogromne, nieprzyliczone mnóstwo pułków, książąt, bojarów i dzieci bojarskich oraz innych ludzi żołnierskiego stanu i z nim, gosudarem, półtora tysiąca strzelców. Władca zatrzymał się w odległości dwóch wiorst od miasta. 2 stycznia rozpoczynał sądy nad zakonnikami zaaresztowanymi i przywiezionymi do Nowogrodu z okolicy. Nie na zbytnią łagodność monarchy, zwłaszcza po doświadczeniach pierwszych lat opryczniny, Przypuszczono jednak, że dokonana zostanie Chociażby próba określenia winy W każdym indywidualnym przypadku Tak się jednak nie stało Na rozkaz stara Wszystkich zakonników zatłuczono Kijami na śmierć A trupy rozwieziono do macierzystych klasztorów Na Nowogrodzian Padł strach Po trwożnej nocy nastąpił Dzień niedziela Car z dworzanami i wojskiem Udał się na nabożeństwo Do Soboru Świętej Zofii na moście przerzuconym przez Wołchow zastąpił mu drogę arcybiskup Pimen w otoczeniu miejscowych dostojników kościelnych. Chciał pobłogosławić cara, lecz ten nie dopuścił do ceremonii, mówiąc: Złoczyńco, trzymasz w ręce nie krzyży ciodajny, lecz broń, którą chcesz wraz z twymi wspólnikami, a mieszkańcami tego miasta, zatruć nasze serca. Chcecie. Miasto nasze nowogród sprzedać cudzoziemcowi Zygmuntowi Augustowi. Nie jesteś dla nas pasterzem owczarni Bożej i władyką Soboru Świętej Zofii, lecz wilkiem, drapieżnikiem, niszczycielem i zdrajcą nienawistnym majestatowi naszemu. Świadkowie zajścia milczeli, nie próbowali się nawet usprawiedliwiać, nie chcąc dolewać oliwy do ognia. Tymczasem monarcha ochłonął po pierwszym wybuchu złości. Spokojnie, lecz stanowczo, nie dopuszczając myśli o jakiejkolwiek próbie oporu, rozkazał Pimenowi zebrać krzyże i ikony wyniesione na powitanie, ustawić z powrotem na swoich miejscach i odprawić nabożeństwo. Iwan wziął w nim udział. Gdyby nie obsadzenie przez wojska moskiewskie wszystkich dróg i ścieżek wychodzących z miasta oraz krwawej rzezi prawie półtora tysięcznej rzeszy zakonników dokonanej w poprzednim dniu nic nie wskazywałoby na rzeczywiste zamiary cara modlącego się obecnie wraz z innymi uczestnikami nabożeństwa. Po uroczystościach w cerkwi Pimen podejmował przybyłych obiadem. Car jadł wolno, jak gdyby zastanawiając się nad kolejnymi decyzjami, nagle krzyknął. Stanowiło to sygnał dla dworzan i wojska, które ruszyło do miasta, grabiąc domy, cerkwie i kramy oraz wywlekając mieszkańców na ulicę. Pimena aresztowano. Kosztowności znajdujące się w Soborze Świętej Zofii zostały skonfiskowane na osobisty rozkaz władcy. Iwan opuścił dom arcybiskupa, udając się do swej siedziby, gdzie rozpoczął sądzenie, przywlekanych do niego nowogrodzian. Więźniów torturowano, przypiekano ogniem, oblewano specjalnie spreparowanym płynem i podpalano, a następnie wiązano za ręce i nogi, przyczepiano do sań i wleczono do mostu, skąd zrzucano do przerębli w rzece. Niemowlęta przywiązywano do matek i także wrzucano do wody. Pośrodku rzeki uwijały się liczne łodzie obsadzone przez strzelców, czuwających nad tym, by nikt nie zdołał się uratować. Gdy umiejący pływać wychylali głowy z lodowatego nurtu celem zaczerpnięcia powietrza, czekały na nich rohatyny, spisy i topory spychające ich pod lód, rozbijające głowy, odrąbujące palce rozpaczliwie szukające zbawczego uchwytu. Miały godziny, potem dnie i tygodnie. Car srożył się cały miesiąc. Wołchowem spływały okrwawione trupy. W większości nowogródzkich domów nie było nawet komu przywdziać żałoby, gdyż zginęli wszyscy ich mieszkańcy. Nie wystarczało to monarsze. Uzbrojone oddziały strzeleckie grasowały po okolicy, rabując i grabiąc. Codziennie ginęło co najmniej po kilkaset osób. Trudno dzisiaj ustalić liczbę pomordowanych. Ostrożne szacunki pozwalają przypuszczać, że w wyniku krwawej pacyfikacji Nowogrodu zginęło od 25 do 40 tysięcy ludzi. Z początkiem lutego Iwan rozkazał, aby przyprowadzono do niego z każdej ulicy po najznaczniejszym mieszkańcu. Prawdopodobnie w tym czasie można było ściągać jedynie nielicznych pozostałych przy życiu. Gdy drżący ze strachu, zszokowani i nie mający już żadnej nadziei na ujrzenie następnego ranka Nowogrodzianie stanęli przed monarchą, usłyszeli łaskawe słowa – Wy, mieszkańcy Nowogrodu, którzy zachowaliście swe życie, zanoście modły do Boga, Marii, Dziewicy i wszystkich świętych. Modlcie się za państwo nasze, za dzieci moje, carewiczów Iwana i Fiodora, za wszystkich naszych żołnierzy miłujących Chrystusa, za to, by Bóg pozwolił nam zwyciężyć i pokonać wszystkich wrogów, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych – by osądził Bóg surowo władykę Pimena, który zdradził i mnie i was, by krew przelana spadła na głowy zdrajców. Nie smućcie się, żyjcie sobie spokojnie. Zamiast siebie pozostawiam wam zarządcę, bojara swego i wojewodę, księcia Piotra Daniłowicza Prąskiego. Tego samego dnia car opuścił miasto, zabierając ze sobą prawdziwych czy rzekomych uczestników spisku, a wśród nich Pimena. Za sobą pozostawił trupy, krew i łzy. Wkrótce na jego rozkaz do Nowogrodu przesiedlono przymusowo ludności z innych miejscowości w promieniu do pięćdziesięciu mil od miasta, a nawet z Moskwy, Tweru i Połocka. Pamięć o pogromie utrzymywała się jeszcze długo. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy spodziewano się powrotu monarchy. Kiedy w półtora roku później, w czasie nabożeństwa odprawianego w jednej z cerkwi nowogrodzkich, usłyszano głos dzwonów, rozpoczęła się panika. Ludzie uciekali z miasta, kupcy i przekupnie rozdawali towar przechodniom, gdyż sądzono, że Iwan IV przybył ponownie, aby dokończyć dzieła zaczętego na początku minionego roku. Nie zakończyło się przecież na rzezi Tweru i Nowogrodu. W drodze powrotnej do aleksandrowskiej Swobody, monarcha zatrzymał się na kilka dni w Pskowie. Uprzedzeni mieszkańcy wyszli na ulicę z chlebem i solą. Nie przyniosło to jednak spodziewanego rezultatu. Podobnie jak w Nowogrodzie, w Pskowie zaczęto zabijać kapłanów i zakonników, przy czym, jak się wydaje, stosowano zasadę zbiorowej odpowiedzialności za udokumentowane kontakty z Litwą, bądź prowadzenie korespondencji ze szlachtą zbiegłą z państwa moskiewskiego. Zginęło około dwustu osób. Podobno dalsze represje powstrzymał obłąkany pskowianin Mikołaj, który przedarł się do Iwana i korzystając ze swojej szczególnej pozycji obłąkanych, tzw. zwanych jurodiwych, traktowano wówczas jako ludzi wybranych przez Boga i w widoczny sposób wyróżnionych przez Niego, a ich słowa uznawano za boskie przepowiednie, Wytknął mu przelewanie niewinnej krwi chrześcijańskiej. W przypadku dalszego pozostawania w Pskowie miało spaść na monarchę wielkie nieszczęście. Car pospiesznie opuścił miasto i powrócił do aleksandrowskiej Swobody. Pimen został zesłany do dalekiego klasztoru i tam wkrótce zmarł. W roku następnym znaczne połacie ziemi nowogrodzkiej zostały zebrane na opryczninę Podobnie handlowa część samego miasta. Po roku 70. Nowogród nigdy nie powrócił do dawnej świetności, a jego samodzielności republikańskie rządy wiecu, zgromadzenia ludowego, stały się już tylko cząstką historii. Dawna miejska republika, przywołująca na tron książąt według własnego uznania, przekształciła się w jedno z wielu prowincjonalnych miast rosyjskich. Rzesi rabunek... Nie tylko więc napełniły skarb państwa, lecz zarazem zlikwidowały jeszcze jedno ognisko możliwych tendencji odśrodkowych, strasznym przykładem przestrzegając tych, którzy chcieliby ponownie zakosztować samodzielności. O bezwzględności i okrucieństwie Iwana IV wiedziano powszechnie, jednak niewielu zetknęło się z nim bezpośrednio. Społeczeństwo rosyjskie kontaktowało się z nową formą rządów głównie przez swoistą gwardię pretoriańską władcy, opryczników, których jakże niedwuznacznie nazywano ciemnością nieprzeniknioną lub sługami ciemności. W drugiej stolicy państwa, aleksandrowskiej Słobodzie, powołano do życia nowy opryczny dwór, urzędy, a także wojsko. Już w pierwszym roku działalności nowej instytucji do Moskwy ściągnięto żołnierzy z ziemi suzdalskiej, morzajskiej i z Wiaźmy. Z nich, a także ze sprowadzonych z innych ziem państwa moskiewskiego, wybrano około tysiąca najwierniejszych. Najlepszą rekomendacją była możliwość udowodnienia, że nie jest się spokrewnionym z żadnym z możnych rodów bojarskich oraz że nie należy się do ich najbliższego otoczenia. Car osobiście dobierał członków swej gwardii. Pomagał mu w tym bojar Aleksy Basmanow, który cieszył się zaufaniem monarchy ze względu na swe zasługi położone w obronie Riazania przed najazdem tatarskim w 64 roku. Basmanow przebywał wówczas w swym majątku i dowiedziawszy się o nadciągającej wyprawie Tatarów, sam wystawił oddział zbrojnych, mężnie i skutecznie zagradzając drogę napastnikom. Oprycznicy składali przysięgę wierności, obiecując, że nie będą kontaktować się z reprezentantami ziemszciny. Od pozostałych żołnierzy różniły ich proste, niemal zakonne, czarne opończe narzucane na bogatsze stroje, które niejednokrotnie były nawet wyszywane złotem. Do siodeł przywiązywano psie głowy i miotły, symbolizujące zadanie, jakie mieli do spełnienia. Przeciwników cara winni bowiem najpierw gryźć i kąsać jak psy, a następnie wymiatać z kraju wszystko to, co niepotrzebne. Iwan IV ubierał się podobnie. W aleksandrowskiej słobodzie założył nawet zakon dość szczególnego rodzaju. Wszyscy jego członkowie tytułowali się braćmi, bez względu na stanowisko zajmowane w państwie. Każdy z braci zakonnych pełnił inne funkcje. Iwan był ichumenem, przełożonym zakonu, różniczyj, czyli sprawujący pieczę nad uzbrojeniem, Atanazy Wiaziemski, jeden z najbardziej oddanych władcy opryczników, szafarzem, a Maluta Skuratow-Bielski za Krystianem. Ostatni zmienionych wyróżnił się wyjątkowym okrucieństwem nawet wśród nieczułych nauzy i krew opryczników. Pochodził z prowincjonalnej szlachty. W pierwszych latach opryczniny nie odgrywał poważniejszej roli. Dopiero pod koniec lat 60., gdy nasiliły się krwawe represje, odnalazł swoje właściwe powołanie kata i oprawcy, Szybko znalazłszy się w kręgu przyjaciół Iwana To on właśnie wyliczał winy Włodzimierza Starickiego przed jego zamordowaniem On udusił eksmetropolitę Filipa Kołyczewa w grudniu 64 roku On też dowodził oddziałami gromiącymi Nowogród Skład społeczny Gwardii Oprycznej budzi kontrowersje historyków czy wywodziła się ona z nizin społecznych, czy też mogła legitymować się szlacheckim pochodzeniem? Więcej danych przemawia za drugim zmienionych poglądów. Zidentyfikowanie oprycznicy to właśnie szlachta, w przeważającej części nie odgrywająca poprzednio poważniejszej roli w życiu państwowym. Przykład okrucieństwa płynął z góry, a władca gwarantował bezkarność. W najgorszym razie zawsze można było powiedzieć, że zabity i ograbiony człowiek był jednym z najzajadlejszych przeciwników politycznych monarchy. Czasy oprycziny stały się więc czasami bezprawia i ślepego, bezmyślnego terroru realizowanego przez dziczałych i bezwzględnych pretorian Iwana IV.,